Komentarz blogera Tekst raport, Próba podsumowania Blogera Free Your Mind Opublikowany 16 stycznia 2011 roku Dokument, który w styczniu przedstawił Polakom i opinii międzynarodowej MAC można uznać z dwóch względów za przełomowy w badaniu i śledztwie dotyczącym przyczyn smoleńskiej katastrofy Po pierwsze Stanowi on oficjalny i ponoć niepodlegający dyskusji stanowisko rosyjskiej kontrolowanej przez Kreml i służby instytucji zajmującej się rzekomo analizowaniem tak tzw. zdarzeń lotniczych oraz wystawianiem przeróżnych certyfikatów związanych z lotnictwem. W tym więc względzie możemy sądzić, że Mac dokładnie w taki sposób podchodzi do kwestii tego, co się wydarzyło w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, jak to zostało w raporcie przedstawione. Po drugie, ów dokument nie tylko nie spełnia wymogów nakładanych przez zachodnie, to jest związane z krajami cywilizowanymi instytucji zajmujące się badaniem katastrofy, nie tylko zawiera przeróżne zdumiewające spekulacje, np. dotyczące stanu psychicznego załogi, nie tylko pomija mnóstwo istotnych dla przebiegu zdarzeń i jego kontekstu szczegółów, lecz przede wszystkim zawiera wiele kłamstw, zafałszowań i spreparowanych danych lub dowodów. W tym względzie może on stanowić poważny, wyjściowy materiał do prac Komisji Międzynarodowej, która jak najszybciej powinna zostać powołana do ponownego zbadania smoleńskiej katastrofy. Jak wiemy, raport ten został ogłoszony i opublikowany bez uwzględnienia uwag ze strony polskiej, zebrany w osobnym dokumencie. Ruscy ogłosili też stanowczo, po doprawdy nieśmiałych, w obliczu tak wielkiego skandalu, bo przecież Polska została na konferencji całkowicie upokorzona, próbach protestu ze strony przedstawicieli rządu Donalda Tuska, że nie ma potrzeby na tworzenie wspólnego dokumentu odrzucili w ten sposób konkluzję zawartą w polskich uwagach, że należałoby ponownie zająć się sformułowaniami przyczyn katastrofy. Oczywiście stronie polskiej chodziło głównie o wzięcie pod uwagę niekompetencji i błędów popełnionych przez pracowników bierzy kontroli lotów oraz konsultowania się przez tychże kontrolerów, w trakcie przylotu polskiego Tupolewa z jakimś nadrzędnymi tajemniczymi organami w Moskwie, nie zaś o kwestie celowych działań zmierzających do uśmiercenia delegacji ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Tej ostatniej bowiem kwestii, mimo coraz poważniejszych dowodów świadczących o dokonanym przez ruskich służby zamachu, gabinet ciemniaków w ogóle nie przyjmuje do wiadomości. Nawiasem mówiąc, na konferencji Macu padło też kuriozalne wprost stwierdzenie niejakiego Morozowa, tego samego, który, jak pamiętamy, postawił na baczność Edmunda Klicha swym telefonem po katastrofie, że nawet gdyby tu, 154M, z polską delegacją nie uderzył w brzozę, to uległ był całkowitemu zniszczeniu w wyniku zderzenia z ziemią. Kuriozalność tej wypowiedzi polega na tym, że przez wiele miesięcy motyw z brzozą należał do kanonu eksperckich i propagandowych wyjaśnień tego, co się stało 10 kwietnia w Smoleńsku. Jest wprost zawarty w finalnym raporcie MAK-u. Sam ten raport sporządzony z pogwałceniem reguł konstruowania takich dokumentów. Nie wchodząc w szczegóły podkreślę tylko to, to szczególnie rzuca się w oczy i czym bezwzględnie powinny zająć się polskie instytucje zajmujące się badaniem przyczyn katastrofy, jak na przykład zespół Antoniego Macierewicza. Otóż przede wszystkim nie ma w nim zdjęć z 10 kwietnia dokonanych z lotu ptaka, a pokazujących cały, pełny obraz tego, co się wydarzyło. Co więcej... Fotografie szczątków tu polewa, zamieszczone w raporcie pochodzą w swej większości z 12 kwietnia. Dotyczy to także zdjęcia satelitarnego, które zostało wykorzystane do oznaczenia rozkładu tychże szczątków, a które to zdjęcie, jak wykazali blogerzy, zawiera ponumerowane na schemacie maku fragmenty samolotu, których nie ma na satelitarnym zdjęciu z 11 kwietnia. Świadczy to dobitnie o aranżowaniu przez Ruskich miejsca zdarzenia na powypadkowe. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by pojawiające się w nowych miejscach nowe części wraku spadły 12 kwietnia z nieba lub wyłoniły się spod ziemi. Po drugie, brak pełnego, dokładnego stenogramu rozmów z kabiny załogi. Jak wiemy, Ruscy mieli spore problemy z otworzeniem zawartości czarnych skrzynek. Wiele wypowiedzi uznali za niezrozumiałe. Niektórych zaś głosów nie zidentyfikowali. Ale gdyby tego było mało, to nie czekając na analizy fonoskopijne prowadzone w Polsce, w trakcie których udało się zrekonstruować więcej wypowiedzi załogi, zwłaszcza końcowej fazy lotu, zamieścili wyrwane fragmenty rozmów, nadając im psychologiczną interpretację stosowaną rzecz jasna do tezy znanej nam od pierwszych godzin po katastrofie, a obwiniającej za nią samych pilotów, ewentualnie naciskających na nich przełożonych. Mac posunął się tak daleko, że co jest sytuacją bezprecedensową w dziejach wyjaśniania zdarzeń lotniczych, zaprezentował publicznie zmontowane fragmenty, Zawartości skrzynki z okrzykami przerażonych zbliżającą się śmiercią polskich pilotów. Po trzecie, nie ma dokładnego zdjęcia lotniska i jego wyposażenia w dniu katastrofy. Nawet zdjęcie zrekonstruowanego wraku jest bez kokpitu, ulokowanego przez Ruskich w jakimś innym miejscu. Wszyscy doskonale pamiętamy szokujące fotografie pokazujące funkcjonariuszy wkręcających 10 kwietnia żarówki do prymitywnych, pamiętających zapewne czasy Bryżniewa pomarańczowych reflektorów. O ile obraz tejże przedpotopowej i niesprawnej sygnalizacji świetnej jest przedstawiany w polskim dokumencie z uwagami do raportu Maku, o tyle w tymże raporcie nie znajdziemy żadnego takiego obrazu. Tymczasem kwestia tego, czy w tak ograniczonych i trudnych warunkach pogodowych, jak się nam do znudzenia powtarza, jakie panowały w czasie przylotu polskiej delegacji, prawidłowo działała sygnalizacja umożliwiająca załodze bezpieczne podejście do lądowania. Wydaje się jedną z kluczowych do sporządzenia podsumowania prac badawczo-śledczych dotyczących tak wielkiej katastrofy. Ruscy zaś Zamiast przedstawić polsce i światu stan technologiczny zacofania infrastruktury smoleńskiego lotniska Siewiernej, w tym raporcie zamieszczają wyłącznie wieczorne zdjęcia działającej sygnalizacji świetlnej, która, jak sami w raporcie przyznają, została naprawiona parę dni po katastrofie. Czwartą istotną kwestią jest ta związana z działaniami ekip ratowniczych. Możemy, czytając raport, dowiedzieć się m.in., że pierwszy wóz strażacki przybył o godzinie 10.55 lokalnego czasu. Zaś pierwsza karetka pogotowia o 10.58. Wiedząc zaż, przy założeniu, że i tu Rosjanie nie dokonali przekłamania czy manipulacji, że do katastrofy doszło w okolicach godziny 10.40-10.41, i uzyskujemy czas 15-18 minut, zanim zjawiły się ekipy mające obowiązek udzielać pomocy poszkodowanym w katastrofie. Nie muszę chyba dodawać, że w przypadku zwykłego drogowego wypadku o ludzkim życiu niedokrotnie decydują minuty, jeżeli nie sekundy. Tu zaś w obliczu rozbicia się samolotu z tyloma pasażerami służby ratownicze nie pojawiają się zaraz po fatalnym zdarzeniu. A przecież powinny one być w stanie pogotowia na wszelki wypadek, czyli gdyby doszło na przykład do awaryjnego lądowania, już w czasie zniżania się tu polewa. Na tym jednak nie koniec. Jak czytamy bowiem w raporcie, dopiero o 11.40 ustalony zostaje fakt braku żywych poszkodowanych. A jak wiemy, fakt ten podawany był oficjalnie przedstawicielom strony polskiej już w pierwszych, kilkunastu minutach po katastrofie. Wyglądałoby więc na to, że ruskie władze wiedziały, iż wszyscy zginęli, zanim stwierdziły to służby medyczne. Ciekawe, prawda? Nawiasem mówiąc, nie ma informacji o tym, kiedy i gdzie znaleziono zwłoki polskiego prezydenta. Tak jakby katastrofa dotyczyła zwykłych, cywilnych pasażerów. Ostatnią szczególnie Bulwersującą, choć jest ich dużo więcej, jak choćby haniebne iście sowieckie insynuacje opijanym świętej pamięci generale Błasiku, podchwycone zresztą natychmiast przez różne proklebnowskie media, jest sprawa psychologicznego przesłania raportu. O ile bowiem, jak wspomniałem wyżej, Pomija on wiele poważnych zagadnień, które powinny być w nim precyzyjnie wyjaśnione i udokumentowane, o tyle z zaskakującą emfazą opowiada o walce wewnętrznej, która miała się rzekomo toczyć w psychice świętej pamięci kapitana Protasiuka. Ten ostatni, twierdzą russcy miał bezskutecznie borykać się z decyzją, czy lądować w niebezpiecznych warunkach pod presją przełożonych czy jednak odchodzić na drugi krąg, czyli przerwać manewry i skierować samolot na zapasowe lotnisko. Jak niedawno w Radiu Maryja słusznie przypomniała pani Wasserman, piloci 36. Specjalnego Pułku tym się właśnie zajmują. To jest przewożeniem VIP-ów. Są więc przeszkoleni i przyzwyczajeni do tego, że na pokładzie mają premierów, prezydentów, czy wysokich rangą wojskowych. Rusty zatem, nawet w tej dziedzinie, to jest opisu psychologicznej sytuacji załogi, bezczelnie kłamią. Chcą z jednej strony zszargać pamięć tych, którzy zginęli 10 kwietnia, a z drugiej skompromitować Polskę i obarczyć ją winą, za co jest winna Rosja. Najtragiczniejsze tym wszystkim jest to że honoru poległych i honoru naszego kraju zupełnie nie bronią władze Polski, a wtórują im oddani moskiewskiej prawdzie ludzie mediów. Wysłuchali Państwo tekstu pod tytułem Pseudoraport. Próba podsumowania blogera Free Your Mind. Tekst został opublikowany w sieci 16 stycznia 2011 roku. Czytał Edward Mizikowski. Ruch 10 kwietnia 2011 roku.